Skończyłem technikum leśne i miałem już po szkole średniej praktyczny zawód, więc postanowiłem spróbować czegoś niepraktycznego i poszedłem na etnologię. Wydawało mi się to ciekawe, miałem znajomych, którzy studiowali etnologię i opowiadali dużo ciekawych rzeczy o tym, jak wyglądają to zajęcia, o badaniach terenowych za granicą, w różnych dziwnych krajach. I pomyślałem, że może jak już po pięciu latach wyszedłem z lasu, to pójdę na etnologię. Natomiast droga od studenta, ona się do, dopiero niedawno skończyła, bo pracuję tutaj od kilku miesięcy. Całkiem niedawno obroniłem doktorat. Czasami jak już się coś robi długo, to po prostu się kontynuuje swoje zainteresowania. I tak sobie kontynuowałem je, aż niezauważalnie przestałem być studentem i musiałem zostać wykładowcą. Byłem kiedyś zupełnie prywatnie na wakacjach u swojego kolegi w Irkucku i to jest już wschodnia Syberia. Buriacy jest tuż za miedzą i było na tyle blisko, że stwierdziłem, że zobaczę sobie co to w ogóle jest za miejsce. Ta republika Buriacja i pojechałem z kolegą na taki turystyczny rekonesans i dwa lata później musiałem wybrać temat pracy licencjackiej, którą pisałem o Wojciecha Dochnala i stwierdziłem, że skoro już Mam już jakieś doświadczenie terenowe, może nie badawcze, ale gdzieś byłem, coś zobaczyłem, to mógłbym to wykorzystać w swojej pracy licencjackiej i postanowiłem przeprowadzić badania na temat odradzającego się buddyzmu w poradzieckiej, właśnie Republice Buriacji. I wtedy pojechaliśmy, tak się też również przypadkowo złożyło, iż jeszcze jeden student, pan magister, już zaremba, też wybierał się do buriacji z panią doktorantką, a teraz panią doktor Weroniką Białajewą i umówiliśmy się, że przeprowadzimy te badania razem, więc pojechaliśmy w trójkę do buriacji i tam robiliśmy takie klasyczne badanie etnograficzne, czyli przez miesiąc siedzieliśmy głównie w jednej wiosce, czasami podróżując do innych wiosek, a robiąc takie wywiady kwestionariuszowe, przeprowadzając taką w miarę rzetelną dokumentację właśnie etnograficzną i mieszkając w małej społeczności. Początkowo starałem się robić pamiętam ścisłą dokumentację wszystkiego, co widziałem, co słyszałem i bardziej formalnie podchodziłem do badań. Później stwierdziłem, że formalne takie ankiety, badania kwestionariuszowe, bardziej sformalizowane rozmowy dają trochę odmienną reprezentację rzeczywistości niż, niż mogą ją zaobserwować poza tymi rozmowami i skupiłem się na takim wtopieniu się w środowisko. Oczywiście po Popełniałem też dużo głupich błędów, ale to podobno jest powszechne. Jak się wchodzi do nowego, nowej społeczności, nowego środowiska, to próbuje się czasami zdobyć akceptację, tak? Naśladować miejscowych, tak? Czyli być bardziej rosyjskim od Rosjan, czy bardziej mongolskim od Mongołów. Przebierać lokalne ubrania, naśladować różnego rodzaju zachowania językowe, kulinarne, taką, uprawiać właśnie taką mimikrę. Natomiast teraz trochę mi to na szczęście już przeszło. Czasami z zażenowaniem za to obserwuję właśnie innych ludzi, którzy w terenie robią podobne rzeczy, więc może jest to pewien taki etap takiej absolutnej fascynacji grupą albo terenem i, i próby właśnie takiego wtopienia się. Właśnie i poza tym próbowałem po prostu skupić się na partycypacji w tym uczestnictwie, w tym życiu miejscowym. Oczywiście sporządzałem wciąż notatki terenowe Staram się z zaleceniami profesora Schmidta robić to codziennie, żeby uniknąć późniejszych jakiejś manipulacji, które zawsze się zdarzają jak coś wspominamy, tak? ponieważ zawsze sobie jakoś strukturyzujemy tę pamięć i dopowiadamy, układamy to w jakieś ciągi narracyjne, co nie zawsze odpowiada jakiejś powiedzmy szeroko rozumianej prawdzie. obroniłem licencjat i również dość przypadkowo trafiłem do Mongolii. Dość przypadkowo, ponieważ będąc w bibliotece naszego instytutu, zobaczyłem kolegę z roku, który wypełniał jakiś formularz, zapytałem się, co robi I okazało się, że wypełnia formularz na stypendium do Gruzji i dowiedziałem się od niego, że istnieje taka możliwość uzyskania ministerialnego e, stypendium na staż za granicą. E, okazało się, że zostały tylko dwa dni do upływu terminu składania wniosku, więc musiałem szybko coś wybrać. Pomyślałem sobie, że może wybiorę sobie jakiś taki kraj, w którym po, po studiach pewnie nigdy bym nie był, bo nie miałbym ani czasu, a może nawet finansów na taką wyprawę i stwierdziłem, że chciałbym pojechać do Mongolii. Uzyskałem e, zgodę i błogosławieństwo mojego e, opiekuna naukowego, czyli profesora Jasiewicza i, i dostałem to stypendium. Wyjechałem na dwa semestry do Mongolii. Tam prowadziłem badania do swojej pracy magisterskiej na temat mniejszości etnicznych w, w Mongolii. I, i nacjonalizmu także mongolskiego. Obroniłem pracę magisterską i tutaj profesor Jasiewicz, który był i jest moim takim mentorem, opiekunem. Stwierdził, że praca nie wyszła aż tak źle i warto byłoby spróbować dostać się na studia doktoranckie i kontynuować w jakiś sposób te zainteresowania. No i dość ochoczo się zgodziłem na, na tą propozycję i zająłem się migracjami. Migracjami właśnie w Rosji, na Syberii, ponieważ był to, było to nowe pole badawcze, jako problematyka, temat, to postanowiłem, że jednak muszę mieć coś na coś na czym się już znam, czyli chociaż zostanę mniej więcej przy grupie, którą badałem, więc wybrałem, wybrałem znów buriatów, tym razem jako migrantów. No wybrałem sobie dwie grupy, w których chciałem przeprowadzić badania i to byli ludzie, którzy repatriowali się z Chin do, do Rosji właśnie i to była grupa tak zwanych buriatów szenechańskich, a także buriatów żyjących w Moskwie. I chciałem taką ideę wraz z profesorem Jesiewiczem, żeby porównać teoretycznie jedno, jedną bardziej tradycyjną grupę i drugą bardziej progresywną, zmodernizowaną. No ja byłem w tej szczęśliwej sytuacji, że mój pierwszy wyjazd na badania terenowe za granicę nie był wyjazdem w jakąś taką wielką niewiadomą, ponieważ zarówno w Moskwie, jak i w Buriacji byłem po prostu wcześniej. Dlatego mniej więcej wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Oczywiście miałem dużo stereotypów, które potem zostały zweryfikowane, ale nie był to wyjazd w jakieś, nie wiem, bardzo egzotyczne, nieznajome miejsce. Trochę takim wyjazdem był wyjazd do Mongolii, jak pojechałem na ten staż. Naprawdę w ogóle nie znałem mongolskiego, nie miałem żadnych znajomych w Mongolii, nigdy tam wcześniej nie byłem. Trochę o, o Mongolii czytałem, ale też nie było jeszcze jakiejś dostępnej, świeżej literatury bardzo i, i był to taki wyjazd trochę w ciemno, zresztą jak mówiłem wcześniej, był dość spontaniczny i to było dziwne. To mogę powiedzieć, że było bardzo dziwne, wsiadłem na lotnisku, które było jest wciąż ładnych parę kilometrów za miastem i nie wiedziałem co dalej e, na szczęście okazało się, że w samolocie leciała też studentka Mongolistyki z Warszawy i po nią uniwersytet wysłał samochód z szoferem, więc e, zabrałem się <śmiech> przy okazji i ja, no dowieźli mnie do miasta i nie wiedziałem do uniwersytetu i powiedzieli mi, że mam sobie znaleźć miejsce w akademii Akademiku, więc znalazłem akademik, ale choć wiedzieli, że niby mam przyjechać na wymianę, to nie było dla mnie pokoju i pierwszą noc miałem spędzić w korytarzu w śpiworze. Na szczęście znalazł się Polak, który mnie przygarnął i, i e, przespałem się na, na jakiejś karymacie u niego w, w pokoju. Moskwa jest dość trudnym miejscem do prowadzenia badań, jeżeli nie ma się zbyt dużo pieniędzy, ponieważ do Moskwy ściągają masy ludzi z uh, Rosji, z prowincji, ale także z byłych Republik Radzieckich. Poszukiwaniu pracy, szans rozwoju, kariery. I Moskwa jest dość przeludniona, nazwijmy to. Są ogromne problemy z zakwaterowaniem. Hotele są w takich cenach, które po prostu zmuszają do tego, aby w ogóle nie brać ich pod uwagę jako formy noclegu, dla, przynajmniej dla studenta, który może ma grant badawczy, ale nie na moskiewskie hotele, zapewniam wszystkich. ja miałem e, parę patentów właśnie prze, przez różnych znajomych spałem na bazie ratowników w Moskwie przez, przez jakiś, pamiętam, prawie miesiąc. To było bardzo fajne, bo po, poznałem się z dowódcą tej bazy i oni mieli taki pokój gościnny. Ja tam właśnie żyłem podczas e, tych badań. Przez jakiś czas miałem nocować też u kolegi, ale niestety wrócił jego współlokator wcześniej niż miał wrócić i, i nie chciał sobie, nie życzył sobie, żeby jeszcze ja się tam kręcił w tym mieszkaniu. Dlatego też on przewiózł mnie do miejsca swojego, swojej pracy i to było bardzo ciekawe, ponieważ mieszkałem na poddaszu właśnie z takimi robotnikami najemnymi, których właśnie chciałem badać I, i sobie na tym strychu żyliśmy, na tych takich pryczach piętrowych i to była jedna z cenniejszych części moich badań, ponieważ mogłem być z, z ludźmi, którzy mnie interesowali 24 godziny na dobę, co prawda musiałem się ukrywać przed właścicielem te, tego zakładu, żeby nie widział, że, że tam mieszkam, czyli sam byłem trochę tak. Nielegalny, ale to było dobre przeżycie. Czyli czasami z problemów lokalowych pojawiały się jakieś dodatkowe możliwości, których bym nie uzyskał, jeżeli spokojnie bym żył w hotelu. Także nie miałem jeszcze takiej, takiej sytuacji, żebym był rzucony w jakiś świat zupełnie nieznany. Zawsze jakoś udawało mi się znaleźć znajomych, przyjaciół szybko jakoś opanować tą przestrzeń.